Noc Cudów Fiata. Sprawdź też potrójne rabaty na Fiaty. Szczegóły w salonach. W poprzednim odcinku... Mario... Mm, Lucia, chodzi o pieniądze. W następnym odcinku... Mario? Tak, chodzi o pieniądze. I wiesz jeszcze następnym. Mario. Lucia, wiesz o co chodzi. Na szczęście seriale to nie nasza specjalność. Więc jeśli twój biznes się kręci, w Lukas Banku wystarczy tylko jeden wniosek, by uzyskać różne formy kredytowania dla małych firm. Lukas Bank. Tak powinno być w każdym banku. Ważne zmiany w rachunkowości. To musi wiedzieć każdy księgowy. Dziś w Gazecie Prawnej książka Ustawa o rachunkowości po zmianach. Z komentarzem eksperta i poradami jak zmiany w ustawie wpłyną na rachunkowość w Twojej firmie. Książka Ustawa o rachunkowości po zmianach. Dziś w Gazecie Prawnej. Nowa, kultowa kolekcja Cyganeria Jacka Cygana. 100 największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej już w Twoim domu. Co dwa tygodnie kolejne przeboje wraz z autorską książeczką. Cyganeria Jacka Cygana. Polecam Jacek Cygan. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. A audycja poranna, 19 minut po szóstej. Ze szklarskiej by Otrzymaliśmy szybko list. W szklarskiej wróciło piękne lato. Nawet noc była ciepła, a błękitne niebo zwiastuje piękny dzień. Góry czekają. Audycja poran. Nawracają Państwo jeszcze do wczorajszego pytania w konkursie Prawda, co czy fałsz? Chodziło o mrówki, które napadają na inne mrowiska i porywają inne mrówki. Chciałem się odnieść do tego, co redaktor prowadzący powiedział, że dobrze się skończyła historia z mrówkami. Ja odczuwa jestem bardzo, bardzo zbulwersowany, bo inaczej sobie te małe zwierzątka wyobrażałem, a teraz się dowiaduję, iż tam... Taka niesprawiedliwość się dzieje. Dobrze to by się dla mnie skończyło, gdyby się okazało, że tam istnieje jakiś sąd mrówkowy, który te mrówki wskazuje na ileś tam dni ciężkich robót. Może jakaś komisja śledcza by się tam mrówkowa przydała. Nie ma. Nie ma sprawiedliwości, zwłaszcza w Królestwie Zwierząt. Zapraszamy do trójki. 23 trzy minuty po szóstej, maszynopisy i rękopisy wierszy, prozy i sztuk, korespondencje i zdjęcia autorstwa Agnieszki Osieckiej. Od dziś wszystko to będzie można znaleźć w internetowym Archiwum Pisarki. To uporządkowany zbiór pamiątek zebranych przez jej rodzinę, skopiowanych i opublikowanych w sieci. Dostęp, szczególnie do nieznanych dotąd tekstów poetki, ucieszył młodych ludzi, którzy próbują swoich sił w dwunastej edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Martyna Zając, gotowa? Martyna brała udział już w naszym festiwalu. Na dzisiaj wybrała Dobranoc Panowie. który śpiewam, tak dociera do mnie. Tekst jest najważniejszy. Dobrze, że będzie takie archiwum udostępnione dla każdego za darmo. Super, bo ciężko właśnie dotrzeć do tych utworów, także fajnie, że tak będzie. Chodzi o to, żeby doszukiwać się takich utworów, które jeszcze nigdy, nigdzie się nie pojawiły, żeby zaskoczyć, żeby przypomnieć twórczość Agnieszki Osieckiej. Czy to będą te zbiory, które do tej pory były w Muzeum Literatury przez 10 lat w depozycie, czy coś więcej? Jest to, jak ja w skrócie mówię, cały jej pokój niejako. Córka pisarki, Agata Pasent. To znaczy, to co jest. Ja... Ja zostałam 8 marca 1997 roku, kiedy w dzień po śmierci mamy weszłam do jej pokoju. Zdjęcia, na których ona jest, rękopisy, dzienniki, także jest to w zasadzie opowieść całego jej życia. Tworząc archiwum współdziałamy z Wydziałem archiwistyki Uniwersytetu Warszawskiego, także przybrało to taki bardziej profesjonalny aspekt. Natomiast staramy się nie zepsuć ducha samej poetki. A ja pewnie chodź Cały czas będziemy archiwum powiększać i proszę nie oczekiwać, że 18 czerwca będziemy już gotowi ze wszystkim. Trzeba pamiętać, że trochę osób jeszcze żyje. Na szczęście cieszę się dobrym zdrowiem, o których jest mowa w tych rynkopisach. Nie wszystkie rzeczy możemy upublikować. Są względy praw autorskich, żeby nikomu nie robić przykrości i tak za bardzo z butami w ich dusze nie wchodzić. Dlaczego Agnieszka Osiecka? Piękne teksty o życiu. Kocham śpiewać. Kocham muzykę. Gram trochę na skrzypcach, na pianinie, więc właściwie całe życie miałam wypełnione muzyką. A Słyszałaś, że powstanie strona internetowa z archiwum Agnieszki Osieckiej? Wspaniale. Uważam, że świetny pomysł. Ze względu na ogromną różnorodność tematów, nastrojów, klimatu. Każdy może znaleźć też dla siebie. Były te utwory rozproszone. Milena Nosek z archiwum Fundacji Okularnicy. Zajmujemy się skanowaniem, żeby to wszystko pokazać. Czyli klikając tak. będę sobie wertowała pamiętniki Agnieszki Osieckiej. Tak. Dzienniki do roku 1955 i wybrane pamiętniki. Znajdziemy również dziennik, który Agnieszka pisała mając lat 8. Pamiątki spod szkła. Będzie taka specjalna zakładka i będzie to można zobaczyć różne zdjęcia, notatki, piski na różne tematy. To specjalne archiwum internetowe będzie można odwiedzać od dziś, od godziny 13.00 o nie, pytała Ewa Dudzińska, pytała m.in. osoby biorące udział właśnie teraz, wczoraj, przedwczoraj i dziś także w przesłuchaniach w edycji konkursu Pamiętajmy o Osiecki. A w studiu imienia Agnieszki Osiecki, także zarejestrowano tę piosenkę. Z przeszłością mężczyzna po przejściach Bardzo się męczą, męczą przez czas długi Co zrobić, co zrobić z tą miłością? Oh. przyjdzie zapomnieć ich mamilę Czasem w życiu uda Kobiecie z przeszłością Mężczyźnie po przejściach Kąt wynajdują gdzieś u ludzi I łapią, i łapią trochę szczęścia On zawodnia Na rok te dziewczyny Zasypia bez żadnych proszków Uginął w lodówce się chłodzi A gdy przyjdzie Zapłamać I się w pamięci to zatrzeć Lepiej milczeć przytomnie I patrzeć Czy te oczy mogą kłamać Czy te oczy mogą kłamać To raz, dwa, trzy Nagrane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 6.30 już minęła Anna Zaleśna. Koniec strajku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Protestujący pracownicy podpisali porozumienie z dyrekcją. Choć nie wynegocjowali wyższych niż dotąd podwyżek, w porozumieniu m.in. znalazł się zapis o przeznaczeniu 50% każdego ewentualnego wzrostu kontraktu z nfz na zwiększenie pensji. Ponadto dyrekcja zagwarantowała zatrudnienie dla wszystkich pracowników. Strajk w Rybnickim szpitalu trwał prawie trzy tygodnie. Przez blisko tydzień kilkanaście osób głodowało. Protest popierała część średniego i niższego personelu: pielęgniarki, sanitariusze salowe i technicy medyczni. Jedną z jego przyczyn był zły stan finansów placówki. Do końca miesiąca mamy poznać decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Stoczni Gdańsk. Wszystko wskazuje na to, że zaakceptuje ona plan prywatyzacji zakładu. Minister Skarbu zapewnia, że polski rząd dopnie wszystkich formalności do końca czerwca. Dokumenty już zostały złożone, mówi Aleksander Grad. Myśmy po naszym spotkaniu z panią komisarz Krus przesłali wszystkie niezbędne informacje, które zostały przez komisję przyjęte dotyczące Gdańska, te, które dotyczyły kwestii technicznych. W tej chwili tylko oczekujemy na formalne wydanie pozytywnej decyzji. Ta decyzja oznacza, że stocznia w Gdańsku nie będzie musiała zwracać pomocy publicznej. Uratowane zostaną też zakłady w Gdyni i Szczecinie. Przypomnijmy, kupiła je ta sama firma, United International Trust. Cały plan inwestycyjny dotyczący obu stoczni ma przedstawić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Kwarantanna na statku wycieczkowym w Wenezueli. Objęto nią pasażerów i załogę. Na statku wykryto przypadki świńskiej grypy. Na pokładzie jest ponad 1200 pasażerów i 460 członków załogi. Jednostka dokuje na największej wyspie kraju Margaricie. zarządza. Hiszpańska firma turystyczna, nie wiadomo jakiej narodowości są pasażerowie. Statek zatrzymywał się wcześniej w Trinidadzie i Tobago. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w 74 krajach zarejestrowano do tej pory blisko 29 tysięcy przypadków świńskiej grypy. Zmarły 144 osoby. Przed tygodniem WHO ogłosiła pandemię grypy h 1 n 1 Dziś na wschodzie i południowym wschodzie będzie słonecznie, na zachodzie, północy, a także w centrum będzie się troszkę chmurzyć i po południu na Pomorzu i Wybrzeżu spodziewany jest deszcz. Temperatury w Olsztynie i Gdańsku, a także Szczecinie od 19 do 21 stopni, w Warszawie, Łodzi i Poznaniu 22, 24 stopnie, a najcieplej w Krakowie do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna za 27 minut siódma. To jest gwiazda, która wystąpi na tegorocznym openerze. Fate no more Epic Fate No mall na tegorocznym openerze, także w porannej audycji za 23 minuty 7. Zapraszamy do trójki. O prezentach mówić będziemy krawat, książka, a może prezent bardziej ekstrawagancki. Okazja jest poważna. 60. urodziny głowy państwa. Jak znaleźć ten właściwy prezent? Może sprawdzić, jakie podarunki dostawali poprzednicy, albo po prostu poprosić o pomoc kogoś z otoczenia prezydenta. Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego, radzi. Dużo dobrej muzyki klasycznej albo polskiej muzyki lat 70-tych, 60-tych. Dobra książka. Pan premier się zastanawiał, czy jakiś prezent panu prezydentowi podarować? Myślę, że na pewno będą to ciepłe, serdeczne i szczere życzenia. Rzecznik rządu Paweł Graś. To dużo ważniejsze niż symboliczne prezenty i symboliczne gadżety. A to może jakieś ustępstwa jestem, w sprawie jakiejś ciekaw, ważnej ustawy? Jestem ciekaw, czy państwo prześlą na przykład kubeczek radiowej trójki panu prezydentowi. Na pewno by się ucieszył. Ja bym zaproponowała na pewno klasyczne spinki do mankietów. Katarzyna Grzywacz z jednego ze sklepów z upominkami. Proponowałabym srebrne spinki ze żłobieniami. Bardzo klasyczne, pasują do wielu garniturów, do różnych koszul. Ja osobiście bym panu prezydentowi album historyczny, znakomitym historykiem, znawcą historii. Andrzej Dera, prawo i sprawiedliwość. Władze klubu przygotowują tutaj upominki dla pana prezydenta, dla pana premiera. Jest szykowany, ale no nie mogę zdradzić, co to będzie, bo przestanie być to niespodzianka. Korespondent polskiego radia w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych każdy obywatel może przesłać prezydentowi prezent. Jeśli jednak jego wartość przekracza 300 dolarów, musi on zostać ujawniony. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że prezydent George Bush otrzymał od Dicka Cheney na 60. urodziny zestaw do ćwiczeń i komputer rowerowy za 400 dolarów. Z kolei pracownicy Białego Domu wręczyli Bushowi ręcznie wykonane pudełko z Wielkiego dębu, który przewrócił się na trawniku Białego Domu. Bill Clinton otrzymywał płyty z muzyką, spinki z do koszuli, na 50 urodziny od jednego z projektantów mody dostał cały garnitur. Najsłynniejszy niematerialny prezent urodzinowy w historii Stanów Zjednoczonych otrzymał prezydent John Kennedy. Happy birthday, Kładaliśmy się i jakiś prezent, ale miał on raczej symboliczny, wyraz niż wartościowy. Była szefowa kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Jolanta Szymanek-Deresz. Brałam udział w kłatce na taką tacę srebrną z dwoma banami. No, ale na to się składało chyba 50 osób, albo nawet więcej. Nigdy to nie była żadna feta. To jest również świętej Elżbiety, więc pamiętam, że mylono często, że to są moje mininy. <gryzny> nawet krążyła w ratuszu opowieść kiedyś, że były to bardzo huczne moje mininy, ale to były 50 któreś tam urodziny prezydenta. I zawsze jedliśmy truskawki i taki tort z jednej z kawiarni warszawskiej. <gryzny> na drugi prezent proponowałabym zegarek z dużym cyferblatem, wyraźne oznaczenie go, skórzany pasek. Mąż Stanu musi być zawsze na czas, w związku z czym zegarek, myślę, że może mu w tym pomóc. Zegarek, nie wiem co państwo sądzą. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Dziś przypomnę 60 urodziny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezentu dla pana prezydenta szukał nasz reporter Michał Giersz. Najsłynniejszy, niematerialny prezent w historii e, Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, jak to było w całości. Mr. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. To trójka audycja poranna za dziewiętnaście minut siódma. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. See you. made for loving you to Mariamena. Ci politycy starają się po raz kolejny zakończyć konflikt izraelsko-palestyński. W zeszłym tygodniu byliśmy z Michałem Nagasiem w Autonomii Palestyńskiej i nasze wrażenia nie napawają jednak optymizmem w kwestii rozładowania narosłej tam przez dziesięciolecia nienawiści. O Palestynie i Izraelu klub trójki dziś o 21.05. Zapraszam, Jerzy Sosnowski. Zapraszamy do reklamy. Proszę o ciszę, otwieram zebranie stowarzyszenia wróżek. Mamy problem! Plus dla firm ofertą 1500 minut do wszystkich przez całą umowę znacznie ogranicza nasze przewidywania przyszłości. Jakieś pomysły? Może im atesty na szklane kule zabrać? Płupia. oni to bez kul robią. Jak to? Bez kul przyszłość przewidują? Nie może być. Nawet 1500 minut do wszystkich przez całą umowę i Nokia a 75 od złotówki lepiej wróżą na przyszłość. Plus dla firm. Razem lepiej. Przedsiębiorco, sięgnij po dotacje dla Twojej firmy na wybrane samochody dostawcze Ford. Aby uzyskać dotacje należy albo 1. wejść na stronę www.ford.pl albo 2. nie wchodzić na stronę www.ford.pl, tylko od razu wejść do salonu Forda. Osobiście polecam skorzystać z dotacji na Forda Transit, Transit Connect, Ranger lub Fiesta Van. i na przykład sfinansować zakup Forda Transita w leasingu tylko 100,3%. Dziękuję. A za chwilę usłyszymy tekst przysięgi. My w Cyfrze Plus uroczyście zapewniamy obie pozostałe platformy telewizji cyfrowej w Polsce, że ich klientom, którzy teraz przyjdą do Cyfry+, Plus, damy lepsze niż mają warunki. Tańsze pakiety przez cały rok. Dwa miesiące Kanal Plus i opcje HD za darmo. I miesiąc na decyzję, czy zostają z nami. I przede wszystkim damy im co oglądać. Nie martwcie się, będzie im lepiej niż u was. Przysięgamy. Przysięgamy. Cyfra Plus. Oglądaj to, co najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 12,5 minuty. Siódma. Mówiliśmy o tym, że dziś 60. urodziny pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Państwo słusznie zauważają, że także urodziny byłego premiera. W prasie coś na ten temat? No, absolutnie tak. Ale do tego jeszcze wrócimy. Nie teraz, interes, nie teraz, panie Janie Kochany. Pan Adam i pani Olga. Panie powoli, powoli. Dobrze. Napisali do nas tak. Jedziemy na krótki, ale zasłużony urlop. Jak zawsze słuchamy trójki. Z przyjemnością posłuchalibyśmy hiszpańskiej piosenki o Barcelonie. Niestety nie znamy jej tytułu. No jaki może być tytuł piosenki o Barcelonie? Taki, No, Barcelona. Barcelona. Por qué tanto perdes, tanto buscarse, sin encontrarse? Nacierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Mundo się, otra cosa y bola como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, que bonito sería tu mar, si supiera yunatar. Barcelona, mi mente está cada de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona siendo esposo de tus frutas Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón oh, Que solo podré en la distancia y escribirte una Pan zaszeleścił. Szeleszcze, szeleszcze. Mamy tytuł, to jeszcze powiem, kto zaśpiewał. Giulia i Los Tejarini. Przeleścił redaktor Zaborski, bardzo proszę panie redaktorze, pan się nie krępuje. W Rzeczpospolitej wielki wyścig trwa, choć y, dużo czasu jeszcze do jego finiszu. E, pytanie kto byłby najlepszym premierem po Donaldzie Tusku, gdyby ten został prezydentem. Sondaż GFK Polonia dla Rzeczpospolitej na czele. Bronisław Komorowski 23% pytanych na niego właśnie wskazuje. Tuż za nim po dewczemu Jerzy Buzek, były premier 20% wskazań, a trzecia w tej stawce jest Hanna Gronkiewicz Walcz na prezydenta. Warszawy, wskazało 11% ankietowanych. No, to jest taki political fiction. Dzień za dniem śledzimy takie sondaże. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Nasz dziennik twierdzi tymczasem, że Tuska ani Komorowski, ani Buzek, ani Hanna Gronkiewicz-Walc, ale... Jan Krzysztof Bielecki. Obecny szef rządu i lider PO nie zamierza biernie przyglądać się wydarzeniom i zanim ruszy do decydującego boju o Pałac Prezydencki, zdecyduje, kto będzie nowym szefem partii, a przede wszystkim, kto zajmie fotel premiera. Gazeta pisze, że jeszcze do niedawna wydawało się, że to drugie stanowisko obejmie wicepremier Grzegorz Schetyna. Teraz jednak dociera coraz więcej sygnałów o tym, że do gmachów w alejach ujazdowskich wprowadzi się ponownie były premier Jan Krzysztof Bielecki i to ma być według naszego dziennika Szerszego planu, który polega na tym, aby Donald Tusk mimo odejścia z PO i posady premiera zachował ogromny wpływ na partię i rząd. Zanim z partią, Zanim z rządem pożegna się premier, prawdopodobnie pożegna się z nim minister infrastruktury. Na pierwszej stronie dziennika Polska tytuł Grabarczyk odejdzie za autostrady. Mówi się o tym już od jakiegoś czasu, że Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, rozstanie się z rządem. Po wakacjach ma to się stać. Ma być czarnym koniem Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Łodzi. Dowiedziała się Polska. Głowa ministra może spaść jesienią, gdy zaczną się przemiarki do budżetu. Bo według analiz Platformy Grabarczyk jest jedynym kandydatem, który ma szansę zwyciężyć w wyborach na prezydenta Łodzi z obecnym wiceprezydentem miasta, którego Jerzy Kropiwnicki, prezydent, już dawno namaścił na swojego następcę. No, Grabarczyk jest ministrem najczęściej wymienianym do odstrzału. Miał stracić posadę wiosną zeszłego roku, potem w pierwszą rocznicę pracy rządu. Gdy jesienią ubiegłego roku zapowiedział premier rekonstrukcję, wśród zwalnianych też pojawił się Grabarczyk. No i teraz majowa zapowiedź egzekucji Grabarczyka, ta ostatnia jest już czwartą, ale pierwszą, której źródłem jest sam premier. O tym w Dzienniku Polska. W Dzienniku z kolei kolejny przypadek dziwnych sytuacji wokół ustala, ustalania prawa w Polsce. Bubel prawny w pakiecie antykryzysowym. Okazuje się, że jest poważna wpadka w rządowym pakiecie antykryzysowym, który trafił już do Sejmu. W tajemniczych okolicznościach w projekcie ustawy zmieniono przepisy o zwolnieniu z podatku bonów towarowych dla pracowników. No to rynek bonów jest duży, rocznie chodzi o blisko 3 miliardy złotych. Jest więc o co walczyć. W opisie projektu i w ocenie skutków jego wprowadzenia napisano, że bony mają być wolne od podatku, ale w samym i nowelizacji ustawy, że zwolnione nie zostaną. Dokument jest więc wewnętrznie sprzeczny. Wiceminister Finansów Maciej Grabowski przyznaje, że doszło do poważnego błędu. Na czyj wniosek rząd wykreślił zwolnienie dla bonów? Grabowski nie wie. Od wtorku sprawdza to Centrum Informacyjne Rządu. Na razie bez powodzenia. Znikające zapisy ustawy w dzienniku, znikające zapisy ustaw mieliśmy już w naszej historii. Czym się to kończyło, pamiętamy. I w Gazecie Wyborczej rozszyfrowanie znaczenia zerów. Czym jest zerówka? Jak ci się wydaje? No to taka klasa zerowa. Nie, zerówka to jest po prostu zero nauki. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Okazuje się, że większość rodziców zorientowała się dopiero na spotkaniach informacyjnych, już po zapisaniu dzieci do zerówek w przedszkolu lub szkole, że e, dzieci nie będą się uczyły pisać e, i czytać. E, no i e, rodzice mają kłopot, kto postawił